List do hebrajczyków, jedenasty rozdział od pierwszego wiersza. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej wierze zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę, Poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy.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 Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Słyszycie te słowa? Otrzymali od Boga obietnicę i umarli, nie otrzymawszy tego, co zostało im obiecane i nie stracili wiary. Umarli w wierze. To jest wiara, która nijak nie pasuje do współczesnych definicji wiary, o których dużo słyszę. Dla wielu współczesnych chrześcijan z ruchu wiary, a więc tych, którzy ponoć wiedzą, co to jest wiara i którzy bardzo dużo o wierze mówią, to co tutaj w tym fragmencie nazywane jest wiarą, dla nich jest jawną niewiarą, niedowiarstwem. Zobaczcie jak wiara została zredefiniowana. Jak Ludzie nadali zupełnie nowy sens wierze. Skąd wzięli tą definicję? Ze Słowa Bożego? Czy ze światowego, ze świeckiego ruchu pozytywnego myślenia i pozytywnego wyznawania i kreowania rzeczywistości swoimi myślami i swoimi słowami? To jest stary, okultystyczny ruch. To nie jest nic nowego, oczywiście on miał różne nazwy i pod różnymi postaciami od wieków funkcjonuje. Współcześni chrześcijanie przejęli te ich świeckie czy demoniczne nawet definicje i wprowadzili je do Kościoła. I dzisiaj wiara jest w myśleniu wielu chrześcijan narzędziem do stworzenia rzeczywistości, do uczynienia tego, czego oni pragną, czego oni chcą. Jeśli nie ma takiego efektu, to znaczy, że albo masz za słabą wiarę, albo nie masz wiary. Potrzebujesz więcej wiary, potrzebujesz więcej przeprać sobie mózg, żeby przestać wątpić i zacząć wierzyć w to, co chcesz, w to, co uważasz, że jest właściwe, słuszne i co się tobie należy i co na pewno Bóg dla ciebie chce. Na pewno, na pewno, możesz być pewny. A jednak czytamy o tych bohaterach wiary tutaj, że wszyscy oni poumierali w wierze i sam Bóg daje im świadectwo wiary, a jednak nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Czy Ty i ja mamy taką wiarę, która ogląda i wita, choć z dala, która patrzy dalej niż widzą Twoje i moje fizyczne oczy i dotykają i przeżywają nasze zmysły. Czy to w ogóle jest wiara? No, zależy, jaką masz definicję. Zależy, jak rozumiesz wiarę. Jeśli rozumiesz, że wiara to oglądanie, to na pewno nie. Ale jeśli rozumiesz biblijną różnicę między wiarą a oglądaniem, to tak. Oni wszyscy poumierali w wierze nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wiedzieli, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą, że Bóg nie kłamie, że skoro Bóg obiecał, to się stanie, kiedy Bóg uzna za stosowne, by się stało. W sposób, w jaki Bóg uzna za stosowne, by się stało. Nie zachwiali się w wierze, dlatego że nie wydarzyło się tak, jak być może się spodziewali, jak sobie wyobrażali, jak oczekiwali ale poumierali w wierze, wiedząc, że Bóg, który dał obietnicę, jest prawdomównym Bogiem. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. To ich bardzo różni od tych współczesnych wyznawców wiary, którzy chcą się tutaj dobrze na ziemi ustawić, którzy chcą tutaj na ziemi doświadczyć wszelkich przyjemności, przywilejów, i wszelkiego błogosławieństwa niebios w wymiernym, fizycznym aspekcie. Zdrowia, bogactwa, wolności od wszelkich problemów, cierpienia, bólu. Nie żyją, jakby byli gośćmi i pielgrzymami, ale budują sobie trwały dom na ziemi. Budują swoje królestwo tutaj teraz. Niektórzy o tym otwarcie mówią. Królestwo teraz. Jest taka teologia. Królestwo teraz. My będziemy rządzić My będziemy władać, my zasiądziemy na najwyższych tronach tego świata. Oczywiście z łaski Bożej. Oni jednak wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Oni nie mieli tutaj ojczyzny. Wiedzieli, że to nie jest ich dom. Tak jak w jednej starej pieśni, już którą rzadko śpiewamy, świat nie jest domem mym. Jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej krainie łez. Bo ci, którzy tak mówią i nie tylko mówią, nie tylko śpiewają, ale którzy mają to wyryte w sercach, okazują, że szukają ojczyzny. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Abraham mógł wrócić do Haranu. Mógł porzucić do Urchaldejskiego, ale nie. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do Ameryki. Niektórym tak się wydawało, że jak tam pojadą, to stworzą raj na ziemi. Wielu wyjechało z takimi nadziejami, że pojadą do Ameryki i tam nowy świat, nowa ziemia. Zaczną wszystko od początku, będą się trzymali Bożych praw, i zbudują Królestwo Boże na ziemi. Wiecie, jak troszkę znacie historię, to wiecie, co tam się działo. Ile krwi Indian zostało przelanych, jak ci ludzie żyli, jakie przyziemne pasje z nich się wydobyły. O tak, w niedzielę spotykali się, by śpiewać piękne hymny na chwałę Boga. Budowali swoje kościółki, ale ile zła, ile nieprawości, ile niegodziwości w budowaniu tego raju na ziemi. I dzisiaj mamy wielką, mocną, potężną nadal Amerykę, ale jakiś to pożałowania godny obraz, jeśli to jest Królestwo Boże na ziemi. O tak, jest tam dostatek, jest bogactwo, jest wolność słowa, przynajmniej dla niektórych, wcale nie dla wszystkich. Jest jedna wielka demagogia, jest jedno wielkie oszustwo, tak naprawdę dla wielu. Jest wielka nędza. Widziałem żebraków w Ameryce, w bogatych miastach. Nie widziałem tam raju. Nie widziałem tam szczęśliwych ludzi, tylko widziałem wiele smutku, widziałem wiele nędzy. Tak samo jak i u nas. Wcale nie było to bardzo odmienne od tego, co u nas jest. Było trochę większe to wszystko. Większe budynki, większe sklepy, większe ceny. Wielka różnica. Bohaterowie wiary zdążają do lepszej ojczyzny. To jest do ojczyzny, niebiańskiej. Czy tam zdążasz, bracie, siostro? Czy tam jest twój dom? Czy tam są twoje skarby? Czy tu masz już swój dom? Gowino Jaśminowa 4. Mam swój dom. Mam swój garaż nawet. I drewutnie. Ale biada mi, jeśli to jest mój dom. W takim sensie oczywiście, w jakim, o jakim tu jest mowa. Jeśli to jest coś, co zaangażuje moje całe serce, moje wysiłki, w czym będę pokładał nadzieję i czego się będę kurczowo trzymał, i myślał, myślał, że jak to stracę, to już nie mam po co żyć, biada mi. Bo ci, którzy są ludźmi wiary, są pielgrzymami, przechodniami i zdążają do lepszej krainy do niebiańskiej. I właśnie dlatego Bóg nie wstydzi się. Nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem. Ja myślę, że Bóg. Wstydzi się dzisiaj nazywany być przez wielu ludzi ich Bogiem. Oni tak żyją i tak myślą i tak go czczą, że Bóg się ich po prostu wstydzi. Jest wielu ludzi, których Bóg się wstydzi. Bracie, siostro, pomyśl sobie, co będzie w tym wielkim dniu, kiedy staniemy przed wielkim Bogiem i okaże się, że Jezus będzie się ciebie wstydził. Tego, jak żyłeś, jak postępowałeś, jak inwestowałeś swój czas, jak nie byłeś gotowy, czy nie byłaś gotowa, żeby zrezygnować z tych małych ziemskich przyjemności, aby poświęcić się Bogu, poświęcić się modlitwie, poświęcić się pracy dla Niego. Ale byłeś zajęty swoim doczesnym życiem, swoją doczesną charówką, swoim doczesnym staraniem, żeby tutaj się jak najlepiej ustawić, czy w pałacu, czy w chlewie ale Twoje serce tutaj przylgnęło do tej ziemi. Bóg się Ciebie wstydzi, jeśli Twoje serce i Twoja ojczyzna i Twój skarb jest tutaj na ziemi. Możesz mówić, że On jest Twoim Bogiem, możesz pięknie śpiewać, ale Bóg się nie wstydzi takich ludzi, którzy są przechodniami, którzy są pielgrzymami, którzy mają wieczny dom w niebie i tak żyją. Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto ludzie budują miasta ale czymże te miasta się stają od czasu kiedy ludzie zaczęli budować miasta Biblia o tym mówi już w pierwszych rozdziałach Biblii znajdujemy pierwsze miasta tam jest przemoc tam jest wyzysk tam jest korupcja tam tworzą się klasy społeczne w których jedni są lepsi od drugich jedni wykorzystują drugich ale Bóg przygotował inne miasto. Miasto bez ludzkiego prezydenta, bez ludzkiej rady miasta, ale miasto, którego światłem i lampą jest sam Bóg. Miasto, do którego nie wejdzie nic nieczystego. Miasto, w którym nie będzie nic przeklętego. Gdzie nie będzie śmierci, gdzie nie będzie mozołu, gdzie nie będzie łez, ale wieczna szczęśliwość na głowach tych wszystkich, którzy wytrwają w ziemskiej pielgrzymce do bram tego miasta. Bóg przygotował miasto dla nich, dla takich, nie dla wszystkich. O nie, nie, nie. Biada wszystkim uniwersalistom, którzy otwierają bramy Królestwa Bożego tak szeroko, że każdy bezbożnik i każdy grzesznik może tam wejść. Nic z tego. Wąska jest brama i wąska jest droga i niewielu jest tych, którzy idą tą drogą, przeszedłszy przez tą bramę. Jest miasto, jest święte miasto, które Bóg przygotował dla swoich pielgrzymów, którzy szukają tej niebiańskiej krainy, którzy tam zdążają. Są to ludzie wiary. Przez wiarę jesteśmy zbawieni Tutaj czytaliśmy Przez wiarę Abel został usprawiedliwiony To wiara usprawiedliwia To wiara daje moc do doświadczenia rzeczy niemożliwych Tak jak Sara otrzymała moc do poczęcia Mimo podeszłego wieku Ale jaka to była wiara? Śpiewana? Jaka to była wiara? Gdzie ona była zapisana? Na ewangelizacyjnej karteczce? Jaka to była wiara? To była wiara, która jak widzimy przejawiała się w życiu tych ludzi. I dalsze wiersze mówią o tym, w jaki sposób ta wiara była widoczna w życiu tych ludzi. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Jak wam się podoba taka wiara? Syna, o którego modliliście się całe lata Żeby Bóg wam dał Bóg wam obiecał syna, obiecał wam dziecko Przez które pomnoży potomstwo Jak gwiazdy na niebie jak, jak piasek morski I nie ma, i nie ma, i nie ma tego dziecka I w końcu jest, w końcu przychodzi W końcu się rodzi Po perypetiach i błędach I znamy historię Z Hagar i z Ismaelem Ale przychodzi Izaak w końcu I dorasta i to jest ten dziedzic, to jest ten umiłowany syn. I pewnego dnia Bóg mówi, pójdziesz z nim na górę, trzy dni stąd i tam go złożysz na ofiarę. Nie, przecież Bóg nigdy od takich rzeczy, od swoich ludzi nie żąda, dajcie spokój. Czy Bóg chciałby, żebyś tak cierpiał, zabijając własnego syna? Czy Bóg chciał? nie, jaki to Bóg? Czy ty jakbyś był ojcem, kochasz swoje dziecko? Czy ty byś kazał swojemu dziecku coś takiego zrobić? To jest argumentacja współczesnych ludzi wiary. W cudzysłowie wiary Nie, na pewno Bóg nie chce, żebyś cierpiał Na pewno Bóg nie chce, żebyś się martwił Na pewno Bóg nie chce, żebyś przechodził takie rzeczy Nie, nie, nie, nie, nie Jeśli Bóg jest ojcem, ojciec daje dobre rzeczy To znaczy co? Głaska Cię po głowie Tak cię głaska, żebyś był zadowolony Ma torbę pełną wielkich cukierków dla Ciebie Takie bombony Słodziutkie Taki jest dobry ojciec, nie? No przecież co, da Ci kamień? Jezus nawet powiedział, tak? jak prosisz go o rybę, to co? Nie da ci skorpiona. Ale jak to dzisiaj jest przetwarzane? Na co to jest przetwarzane? Czy to jest przetwarzane na przemianę charakteru? Czy to jest przetwarzane na upodobnienie się do Chrystusa? Czy to jest przetwarzane na łagodność, cierpliwość, samokontrolę, owoc ducha? Czy to jest przetwarzane na co? Na to wszystko, czego ludzie w tym świecie pragną na to wszystko, czego poganie szukają. Co będziemy jeść, co będziemy pić, w co będziemy się ubierać, tak? Tego wszystkiego poganie szukają i tego wszystkiego chrześcijanie dzisiaj szukają. I jak masz wiarę, rzekomo, to też będziesz mieć te rzeczy, których poganie szukają. Ale czy to się mieści w biblijnym, nowotestamentowym chrześcijaństwie? Sprytni ludzie, sprytni mówcy, sprytni kaznodzieje, a ludzie chętnie tego słuchają. Tak jak Słowo Boże zapowiedziało. Nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą im mówić, co ucho łechce. Tak. Och, jak oni im kadzą, och, jak oni im obiecują, och, jakie wizje przed nimi roztaczają. Ale będzie się działo. Już się palą po prostu podeszwy. Tak się będzie działo. I Ciągle się nie dzieje, ale oni zaraz będzie się działo, tylko jeszcze poczekajcie trochę, już, już zaraz, zaraz, zaraz będzie. I tak od roku do roku, od konferencji do konferencji, od nocy cudów do nocy cudów, od nocy pomazania do nocy pomazania, od spotkania z Duchem Świętym do spotkania z Duchem Świętym, iluzja, baśnie, ludzie sprytni, ludzie gładkiego języka, ludzie, którzy potrafią trzymać ludzi w napięciu przez całe lata że coś się będzie działo, kiedy nic się nie dzieje. I ci ludzie przychodzą następny raz, bo będzie się działo. To jest też wiara, nie? Ale czy to jest biblijna wiara? Czy to jest zbawcza wiara? Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaka. Ilu z nas ma taką wiarę? Poświęcić, kiedy Bóg powie, poświęć to, co najdroższe dla ciebie. Poświęć to, co najbardziej kochasz. To, co jest ci najbliższe, oddaj to. Zabito. Czy to możliwe, że kochający ojciec tak do ciebie i do mnie może powiedzieć? Niektórym się nie mieści w głowie, żeby taka mogła być miłość Boga do nas. Totalnie nie rozumiemy miłości Boga. Totalnie, żeśmy sobie ją przefarbowali. I kiedy Bóg wskazuje palcem wiele rzeczy, chrześcijanie kiwają z niedowierzaniem głowy i mówią, to nie może być Bóg. Ale Abraham gdy wystawiony był na próbę przez Boga, ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. On to zrobił. I dlatego Jakub, kiedy mówi o jego wierze, mówi, że jego wiara współdziałała z jego uczynkami. I mówi, w tym się okazała jego wiara. To było dowodem na jego wiarę. Nie to, że miał wiarę, która nie działała. Nie to, że miał wiarę, która nijak się nie manifestowała. Cóż to za wiara, pyta Jakub. Czy taka wiara może kogoś zbawić? Czy taka wiara podoba się Bogu? Ale Abraham miał taką wiarę, jak dalej czytamy, że wierzył, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. Taką miał wiarę. On nie sądził, że Bóg coś tam po drodze zrobi i że on nie zabije Izaaka. On był przekonany, że on go zabije. Ale wiedział, przecież Bóg dał mi obietnicę, że, że przez niego będzie potomstwo obfite. Abraham wierzył, że Bóg nie może kłamać, że teraz to jakoś nie pasuje, że teraz to jakoś nie działa, że teraz coś tutaj się kłóci z tym, co Bóg powiedział. Więc Abraham sobie wymyślił, że on zabija Izaaka i Bóg wzbudzi go z martwych. Wiemy, że tak się nie stało. Wiemy, że nie doszło do śmierci Izaaka. Bóg inaczej to umyślił. Abraham się mylił. Źle sobie wyobrażał, jak Pan Bóg chce to zrobić. Ale czy to znaczy, że nie był człowiekiem wiary, dlatego że nie rozumiał Boga, dlatego że nie wykoncypował wszystkiego, co Bóg chce zrobić? Nie w tym, że istota wiary, że my wiemy, co Pan Bóg chce zrobić i my się tego mocno trzymamy, i że my musimy tylko być pewni i musimy wierzyć i wtedy tylko tak mocno, mocno, tak wiesz, i pach stanie się. Czy taką wiarę miał Abraham? Czy taką wiarę miała Sara? Ona się śmiała, jak anioł Boży powiedział, że za rok będzie miała dziecko. To byli ludzie, tacy jak my, bracia, siostry. Ale to byli ludzie wiary, którzy otrzymali chlubne świadectwo od Boga. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i niechaj to słowo, które tutaj pokrótce tylko rozważyliśmy, dotknęliśmy właściwie, niechaj pomoże nam dzisiaj stanąć przed Bogiem, wejrzeć w nasze serca, prosić Boga, by przez swego Świętego Ducha pokazywał nam, czy stoimy w wierze. Apostoł Paweł mówi, byśmy badali siebie, czy stoimy w wierze, byśmy doświadczali siebie, czy stoimy w wierze, byśmy patrzyli na nasze życie i zastanawiali się, czy nasze życie jest życiem wiary, czy jesteśmy ludźmi żyjącymi w iluzji. Czy jesteśmy ludźmi, którzy się bawią w Kościół, bawią w religię, bawią w wiarę? Tak jak ci, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela i wmawiali w siebie, że mają ojca Abrahama, że nigdy u nikogo w niewoli nie byli, różne rzeczy sobie wmawiali. I ten święty prorok miał odwagę, by wyciągnąć do nich swój kościsty palec i powiedzieć, wy, synowie złego, wy, węże, nie wmawiajcie w siebie. Ojca Mama Abrahama, nie wmawiajcie w siebie, ale pokutujcie, wierzcie, bądźcie ludźmi wiary, dajcie owoc, mówi, pokażcie owoc wiary. Ty, który masz dwie suknie, a widzisz tego, który nie ma żadnej, podziel się z nim. To jest wiara. Mówi, dawajcie owoce, nie tylko mówcie, nie wmawiajcie sobie niczego. Bracia i siostry, nie wmawiajmy sobie. Nie chodzi o to, żebyśmy wmawiali sobie, że mamy wiarę, ale chodzi o to, żebyśmy mieli wiarę. Nie chodzi o to, żeby wysłuchać kazania na temat wiary, czy przeczytać książkę na temat wiary, ale trzeba mieć tą wiarę. To kazanie, czy to książka, czy cokolwiek innego może nam pomóc wskazać kierunek. Ale wiara jest owocem Słowa Bożego w nas. Jest owocem słuchania Słowa Bożego i gotowości, by czynić to Słowo, posłuszeństwa temu Słowu. Tu się rodzi wiara i tu jest cały proces wiary. To nie jest tak, że pewnego dnia nie miałeś wiary i nagle masz wiarę, bo przeczytałeś dobrą książkę, bo namaszczony jakiś murzyn się o ciebie pomodlił albo ktoś inny. Wybij se to z głowy. Abraham, widzicie ile lat się uczył tej wiary? Zanim stanął w takim miejscu, w którym był gotów poświęcić Izaka, wcześniej pamiętacie, jaki miał perypetia, nie? jak swoją żonę do haremu dwa razy oddawał, jak tam w Haranie już się zadomowił i by prawie nie poszedł dalej, gdyby jego teści nie umarł. Jak wiele innych błędów popełnił, jak kłamał, jak kręcił, jak. To, to droga była, droga do takiej wiary. Ale on pielgrzymował, ale on szedł, ale on się podnosił. Szedł za tym, którego nie widział. Bracie i siostro, wierzę, że Bóg Ciebie i mnie powołał na taką drogę wiary. I w Jezusie Chrystusie. Umożliwił Tobie i mnie wzrastanie w wierze, dorastanie do pełni wymiarów Chrystusowych. Obyśmy byli w gronie tych, którzy otrzymają od Boga świadectwo wiary. Obyśmy byli wśród tych, którzy kiedy staną przed Nim, usłyszą słowa pochwały i otrzymamy wieniec żywota. I będziemy w tym mieście, które Bóg przygotował. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie Boże nasz, pomóż nam, bośmy słabi, pomóż nam, bo wciąż potykamy się, wciąż gubimy się. Żyjemy dzisiaj w czasach i w świecie i w Kościele, w którym jest tak wiele pomieszania z poplątaniem. Wiele rzeczy gdzieś zostało na nowo zdefiniowanych, odchodząc od tych biblijnych definicji. Wiele rzeczy zostało przefarbowanych i sprzedawanych jako złoto podczas gdy jest to tylko mieć, Boże nasz, modlimy się, byś dał nam łaskę słyszeć Twój głos, kiedy mówisz do nas i nie zatwardzać naszych serc, nie usztywniać naszych karków, ale poddawać się Tobie, ale przyjmować to Słowo, które może nas zbawić, które może nas uświęcić, które może zmienić nasze życie, jeśli je przyjmiemy z wiarą, jeśli będziemy Mu posłuszni. Kochany Panie, Prosimy, byś zapieczętował Twoje słowo w naszych sercach i modlimy się, by ono mieszkało w nas obficie, aby, było, aby wydawało owoc we wszelkim dobrym słowie i uczynku. Oby nikt z nas nie był bezowocny, oby nikt z nas nie był chmurą bez deszczu i drzewem, które nie rodzi owocu, dwakroć obumarłym. Obyśmy byli ludźmi wiary, nawet jeśli nie będziemy oglądać tego, co głoszą nam obietnice, obyśmy poumierali w wierze, pielgrzymując do Ojczyzny w niebie. Modlimy się o to dla nas wszystkich, modlimy się dla naszych braci i sióstr, dla Twojego Kościoła. Modlimy się, kochany Panie, byś umacniał naszą wiarę, oczyszczał ją, abyś był uwielbiony w nas, abyś był uczczony przez naszą wiarę i nasze postępowanie, abyś się nas nie wstydził, ale byś się nami chlubił, tak jak chlubiłeś się swoim sługą Hiobem i innymi mężami wiary. Pomóż nam, prosimy, potrzebujemy Twej pomocy, Twej łaski. Prosimy w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Spawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.